Mało mam czasu, za mało, żeby z babą być Kładłeś ze mną się banknoty, i teraz nie śpimy od dziś chodzę w wolno poczyw, a z razem przy wynik Gadam wciąż głupoty, a chcą tak jak ja mieć styl Dziękuję kultura za mnie, chuj wie co jest dla mnie, nie musi być drogie Mam w chuj rzeczy, co są... Więcej nie odpowiem, gadam do nich jak pasterz Dzisiaj nie zastępowym ty nie, tak nie masz te A widzisz, ja też człowiek, jest trochę wpadnie Dopiero będą harce, masz żagle, trzyma suko Ja jestem wiatrem, Patrz tafle i halcy masz znajdę Ej, kurwa mać, co to robić tak ładny yeah, yeah. kasę, jakbym w nich celował Muszę sobie umylić pobyt, to nie jest mój świat Widzę ty pa myślę sobie pomin, jesteś jak reklama Nie jestem ziomek, już nie jestem homie, bo zrobiłem hajs Na scenie widać większość to klony, a na nas będą spać Chłopaki mówią, że chcę to obroby wciąż by to taki fakt Jak tylko poczuję sobie promil, jak się to chce mi się spać ej, ej. To człowiek człowiek, nigdy się nie czułem Bogiem Wiem, że będę patrzeć, nie mogę zapobiec Było tak, sobie i nie mogłem pić typ. Dużo zrobię, nie chodzi tylko o kwit 23 lata i rozumiem słowa lirysty Mogę mieć posok za to jak rzucam dyski Moment ugotuję, daj mi jakieś przyciski Potwierdzi dok, produkcja to chwilka Mam trop, zanim nim jak Scooby Większość moich bitów suko powstała z nudy Nie zrobiłbym nic, by śląd wszyscy mnie polubisz Większość songów nie miało wyjść do ludzi Jak tylko mam zapach, też próbuję go studzić. Hey. Hey. Mało mam czasu, za mało, żeby z babą być Kładłem ze mną się bankotem, gdy teraz nie śpimy od dziś I wchodzę w wodę poczyw, a co lasem przy wynik Gadam wciąż głupoty, a chcą takie jak ja mieć styl Mało mam czasu, za mało, żeby z babą być Kładłem ze mną się bankotem, gdy teraz nie śpimy od dziś I wchodzę w wodę poczyw, a co lasem przy wynik Gadam wciąż głupoty, a chcą takie jak ja mieć styl